Konik Polny i Boża Krówka. Konik Polny z Bożą Krówką poszli raz ku kalatówkom. Patrzą w górę, a tu góra cała szczytem tonie w chmurach. Konik Polny rzekł, pobladuszy: Popatrz, góra jak się patrz. Boża krówka aż struchlała. Idzie na nas, góra cała. Co tu robić? Konik polny do decyzji szybkich zdolny. Rzecze, mam ja wyjście proste. Trzeba jej dorównać wzrostem. W walce z górą ten coś w wskóra, kto się stanie sam, ja go góra. Szybko wzięli się do dzieła, boża krówka się nadeła, rosła, rosła i pęczniała, wkrótce miała metr bez mała. Rusu też dzielnie jej towarzysz i wciąż pytał: "Ile ważysz?" Bo im przecież z każdą chwilą przybywało po pięć kilo Tak więc rośli, rośli, rośli Aż wyrośli, znad zarośli Aż się stali, daję słowo Jedno koniem, drugie krową